Chcę oddać tym świadectwem chwałę naszemu Bogu za to jaki jest, że żywy, że, że, że nie zmienia się, że jest zawsze ten sam. I chciałabym rozpocząć i zakończyć y, fragmentem ze Słowa Bożego. Y, zacznę może od, od fragmentu z trzeciego psalmu. Niektóre wersety przeczytam. Wielu mówi o mnie, nie ma dla niego ratunku u Boga, ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją i Ty podnosisz głowę moją. Głośno woła, głosem moim wołam do Pana, a On odpowiada mi z świętej góry swojej. Położyłem się i zasnąłem, obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. U Pana jest zbawienie. Nad lutem Twoim jest błogosławieństwo Twoje. Chcę powiedzieć o tym, jak Bóg uzdrowił mnie w cudowny sposób. I jak zbudował też w tym moją wiarę. Ja od dłuższego już czasu, o czym zresztą tutaj wiedzą siostry, które też modliły się ze mną na siostrzanych spotkaniach, Czułam się bardzo źle. To były sprawy jelitowe. No nie tylko, ale jak gdyby główny taki problem był właśnie z tym, różne takie przykrobia wiązały się z tym. Bardzo bardzo nieprzyjemne i ponieważ mój syn już kiedyś przechodził chorobę nowotworową i po prostu pewne rzeczy jak gdyby no były podobne w, w, w, w tych objawach, które przechodziłam. Y, y, poradził mi, żebym się udała i zrobiła z jamy brzusznej u, u, u lekarza, który pierwszy raz poznał u niego nowotwór, bardzo dobry lekarz y, wojskowy. Y, Mogę powiedzieć, że, że właściwie to był, to był jedyny lekarz, który od razu, w pierwszym momencie u Pawła zdiagnozował, że 90 ponad procent daje, że to jest nowotworowa sprawa I, i Paweł, no też tak bardzo, no, wtedy przeszedł ogromny szok, zaskoczenie, bo wcześniej był u innego lekarza, który mu powiedział, że to nic groźnego, nic się właściwie takiego nie dzieje. Także mieliśmy zaufanie po prostu do tego lekarza. Wiedzieliśmy, że jest bardzo dokładny, bardzo profesjonalny i to, co powie, to, to jest to raczej no, zgodne z prawdą. No i poszłam na to USG. Ten pan doktor wypytał mnie bardzo dokładnie o wszystkie objawy, jakie mam i rozpoczął to badanie. Widziałam, że dosyć długo w jednym miejscu się skupiał. No i po skończonym badaniu powiedział, że jest zgrubienie wielkości 6 mm na jelicie grubym, że no różne tam jakieś inne jeszcze nieprawidłowości. No i wręcz dało mi to zrozumienia, że no może być tam zapalny, ale może być jak najbardziej choroba nowotworowa. Że, że bardzo prosi, żebym zrobiła pilnie jak, jak najszybciej kolonoskopię, która już wykaże dokładnie, co się dzieje i jeżeli nawet nie będę się mogła dostać na ubezpieczalnię, to żebym nie czekała w żadnym wypadku, tylko żebym prywatnie poszła zrobić to badanie. I wiedziałam, że już kiedy on, on mówi pilnie, to znaczy, że jest to rzeczywiście taki pilny przypadek Powiedział mi jeszcze, że będę miała pobrany wycinek w czasie tej kolonoskopii, że pójdzie on do badania histopatologicznego i tam już będzie całkowita pewność, czy to jest nowotwór, czy to nie jest nowotwór. No i kiedy wróciłam do domu, modliłam się w tej sprawie, żeby mogła się dostać jak najszybciej na to badanie, dlatego że... Zorientowałam się, że po prostu prywatnie jest to no, nie na moje możliwości, takie prywatne badanie to jest 700 zł ponad i, yy, i po prostu yy, modliłam się, żeby się gdzieś dostać znając kolejki, znając dzisiejszą służbę zdrowia i jak ciężko jest po prostu i dzwoniłam yy, w różne miejsca w jednym miejscu w Sopocie w takiej przychodni gdzie, gdzie to jest taka poradnia specjalistyczna gastrycznych wszystkich tych spraw tylko i wyłącznie powiedziano mi, że owszem, że mogą mi zarejestrować na 13 maja, ale bez znieczulenia, ponieważ ze znieczuleniem są już tak ogromne kolejki, że wszystkie terminy są zajęte. Jeżeli chciałabym czekać na znieczulenie to muszę czekać przynajmniej do czerwca, jeśli nie dłużej. No ja się kierując tym, że to pilne, powiedziałam, że zgadzam się na badanie bez nieczulenia. Nie zdając sobie w ogóle sprawy jakie to są tego konsekwencje i po prostu y, później y, jakoś tak się stało, że i w rozmowach tutaj y, z jedną z osób, której się nie ma, y, która przechodziła to badanie, jak też na, na forach internetowych y, co się pokryło również, było bardzo wiele wypowiedzi, że jest to badanie bez znieczulenia absolutnie, no jakby nie do przejścia, że jest bardzo bolesne, że wiele osób, zresztą ta osoba tutaj też mówiła, że przerwała to badanie, nie była w stanie po prostu znieść tego bólu, że później robiła sobie ze znieczuleniem prywatnie gdzieś indziej i, i tak właściwie, no, napełniło mnie to taką obawą wielką, jak ja po prostu to przejdę i i zaczęłam się modlić wtedy o dwie sprawy do Boga. Modliłam się o to, żeby, żeby przejść to badanie bez bólu zupełnie, żeby nie bolało mnie to po prostu. I modliłam się o to, żeby Pan własne swoje, jeśli taka ja Go wola, żeby sprawił, żeby to nie był otwór. I Bóg dał mi trzy razy sen. I śniło mi się, że że właśnie przechodzę to badanie, chociaż nigdy go nie miałam, ale po prostu czułam we śnie namacanie, że to się dzieje, że mnie to nic nie boli i że, i że no był tak jeden moment tam we śnie gdzieś, gdzieś gdzie pokonuje ta, ta aparatura, zakręty gdzieś w tych jelitach, to są takie bardzo trudne miejsca, że na moment poczułam, ale to była dosłownie chwila, to we śnie tak było. No i całe badanie no jakby było no, niedokończony we śnie, ale budziłam się i zadawałam sobie pytanie, ponieważ tak bardzo chciałam, żeby, żeby mnie nie bolało, więc zadawałam sobie to pytanie, pani czy to ty, czy to ty mi to dałeś, czy po prostu to nie jest moje pragnienie tylko, że ja tak bardzo chcę przejść bezboleśnie, więc może to pragnienie tak rzutuje na to, że takie sny mam właśnie. Jak do końca nie byłam pewna i yy, jak zaczęło się to przygotowanie do badania, Przeczytałam na środku, którym musiałam przyjmować przeczyszczającym, takim silnym, który trzeba pić w dwóch litrach wody dwie godziny raz, potem następnego dnia też, że, że co dziesiąta osoba, mniej niż co dziesiąta, ma wymioty, mdłości po tym środku. Więc też modliliśmy się z moim synem, żeby Bóg mnie zachował od tego. I Bóg to uczynił, że nie miałam żadnych mdłości, żadnych wymiotów, nic takiego nie było i w dniu badania pojechaliśmy razem z Pawłem Paweł udział w specjalnie wolny dzień. I um, przedstawiłam temu lekarzowi wynik tego USG. Pokazałam to wszystko co tam było napisane, że jest nieprawidłowe. i on od razu w tym momencie tam na tym swoim kolejnym papierku napisał, że podejrzenie guza jelita grubego. Opierając się na, na, tej, na tym USG. Aha, jeszcze muszę powiedzieć, jak ham w kolejce, bo to też jest ważne, to Sopot, to przeżyłam też właśnie taki moment tak jakby ataku sił ciemności ogromnego na swój umysł. I widziałam, jak, jak po prostu zły mnie próbuje atakować paniką, lękiem, że no, różne wiadomo, przychodzą myśli, umysł jest tym miejscem, tą warownią, gdzie te warownie diabelskie właśnie diabeł próbuje zbudować i... i yy, Przypomniało mi się wtedy, słowa, że niejednokrotnie w psalmach są takie słowa, że, że kiedy w Panu pokładamy nadzieję, właśnie, że On nie zawiedzie nas. Niejednokrotnie jest to w psalmach, i, i, i te słowa dały mi jakby taką, takie pragnienie, by wielić Pana w swoim sercu. Zaczęłam w swoim sercu w duchu śpiewać Bogu pieśń. Taka pieśń była gdzieś tam na kaseta, którą często słyszałam. Zaufałam Tobie ojcze. No nie umiem w tej chwili może całej zacytować, ale ta pieśń cały czas była w moim sercu w, w czasie tej jazdy yy, kolejką. No i właśnie tam na miejscu jak zaczęło się to badanie yy, było dokładnie tak jak śniłam. Dokładnie w ten sposób. Nie bolało mnie zupełnie nic. Rzeczywiście był ten jeden moment, który wyśniłam, gdzie tam się gdzieś tam może zawodził na moment ten aparat. Ja już się tak spięłam, myślałam, że teraz to dopiero będę to wszystko czuła, ale nie. Dalej całe badanie przebiegło. tylko 30 minut trwało. Zupełnie bezboleśnie. I po skończonym badaniu ja się pytam tego lekarza, za ile będę miała wynik. A on mówi, zaraz. Ja mówię, no jak to? Przecież mi powiedział pan doktor ten wcześniej, że ja będę miała wycinek, że będę czekać 3 tygodnie na, na wynik histopatologicznego badania. A on mówi... Ja tu nic nie widzę, tu nic nie ma. Nawet nie ma stanu zapalnego, nic nie ma. I można powiedzieć, ja byłam tak jakaś okuszona w pierwszym momencie tą jego relacją, że nie dotarło do mnie w pierwszej chwili, co Bóg uczynił, tylko pamiętam, że wróciłam jeszcze raz za chwilę i, i znowu do niego i mówię, no tak, mówi, no ale co z tym zgrubieniem 6 mm, co z tym się stało, co z tym jest? On mówi, tu nic nie ma. Nic nie ma, ja tu nic nie widzę. Może Pani zupełnie tą kolonoskopię sobie na pięć najbliższych lat darować. I w tym momencie, jak ja wyszłam na korytarz, to do mnie dotarło to, że to sprawił Bóg, że Bóg się po prostu dotknął mego ciała, że, że uzdrowił mnie I, i to jest właśnie cudowne, że, że jest takim Bogiem, że się tak troszczy. Powiem jeszcze, że takie miałam też pragnienie wcześniej, którym się tu dzieliłam na Agapie z jedną z osób, że, że tak bardzo chciałabym poznać Jezusa jako tego, który uzdrawia, jako tego, który jest naszym lekarzem, że, że tak tęsknię za tym, że chciałabym go poznać takim, jakim był wczoraj, dzisiaj, zawsze na wieki. No i on to sprawił dzięki swojej łasce i za to mu dziękuję z całego serca. I chcę jeszcze przeczytać na koniec też z Księgi Jonasza. Modlitwę Jonasza, drugiego rozdziału, od, od trzeciego wersetu. Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębię pośród morza i porwał mnie wir. wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek. Wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie to pielisko. Śtowie wiło się koło mojej głowy. Stąpiłem do stóp gór. Zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem, spełnię co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Amen.